Witam Was w najnowszej odsłonie Kapoka, zgodnie z obietnicą nagrywanej na 22. Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi, w mieście, w którym są chodzenie szkodzi. Jest ze mną Tomek wstrągowski redaktor jedynego pozaśrodowiskowego serwisu w polskiej sieci poświęconego komiksom, czyli Komiksomani należącej do wirtualnej Polski. Tomku, powiedz jak to jest Generalnie rzecz biorąc, kiedy startowałeś z tym serwisem, to wiązano z nim może nie nadzieję, ale było takie oczekiwanie, takie nerwowe patrzenie, jak to będzie, kiedy poza środowiskiem zaistnieje coś takiego. Jak teraz, po no, dłuższej już chwili istnienia serwisu mógłbyś podsumować swoją pracę? Bo w zasadzie to jest tak naprawdę trochę one-man show. Ja mam takie wrażenie, że, że ludzie w ogóle nie mieli pojęcia jakby, czego oczekują, czego chcą. I e, nie, podoba, nie podoba mi się to przede wszystkim, że komiksomania odniosło sukces, a ten sukces ma swoją cenę, no, to są, muszę publikować teksty, które będą zrozumiałe i czytelne dla normalnego czytelnika, który nie jest jakimś fanem takim komiksu I jakby bardzo dużo osób w internecie się za to obraziło. ja w ogóle, w ogóle nie rozumiem tej reakcji, bo komuś się udało, no nie ukrywajmy, no komiksomania ma te swoje kilkasetek tysięcy czytelników miesięcznie i dla mnie to jest mainstream, dla mnie to jest jakiś sukces dla mnie to jest jakaś promocja i nawet jeżeli ta promocja komuś się nie podoba i jakoś tam kuleje to ja nie rozumiem, ja nie rozumiem dlaczego po co się obrażać a, a, a jest to środowisko na mnie obrażone bo widzę co się dzieje jak, jak publikuję albo robię teksty dla, dla tego środowiska dokładnie bo nieskromnie powiem że wydaje mi się, że potrafię czasem skromnąć jakiś dobry artykuł albo recenzję taką, taką właśnie hardkorową i nie ma żadnego odzewu na to. Jakby środowisko w ogóle te, te, te tysiąc, tysiąc smutnych osób w Polsce, które kupuje na komiksy, e, jakby wypięło się na komiksomanie i, i, i nie wiem dlaczego. Nie, nie wiem dlaczego w ogóle nie czytają, nie nie, czytają, nie komentują, nie podejmują tych artykułów, e, które ja tam są, tam są i, i, i są kierowane do nich. Ja staram się e, staram się, żeby jakby to co ja to, co się pojawia na stronie głównej, cały ten taki mainstream i no i ta, taką trochę pop-papkę z tymi słynnymi rankingami i innymi takimi żeby to, się, żeby to nie było aż tak widoczne na komiksemanie, jak się na nią wchodzi bezpośrednio. Ale to chyba nie przynosi z, z rezultatu. Takie mam wrażenie. Tak, tak jak to widzę. Dla mnie jest to jest taka, taka trochę absurdalna sytuacja tego, że ludzie się wścikają, że coś odnosi sukces. Ja, ja wiem, że, ten, że, że, że jakby sukces komercyjny komiksomani ma pewną cenę i tak dalej, ale, ale to nie jest tylko problem komiksomani. taki sam problem ma Egmont przecież komiksowe środowisko totalnie ignoruje sukces Gwiezdnych Wojen, sukces Kaczorów Donaldów, sukces Fantazy komiks i tak dalej, to są, to są takie zjawiska, które, których w ogóle ee, albo komiksów historycznego to są takie zjawiska, które, które jakby jak siedzimy w tej naszej niszy, to my ich w ogóle nie rozumiemy, w ogóle na nie nie patrzymy w ogóle ich nie widzimy, jakby nam nie, nie wiem co przesłaniało mi się to kojarzy, w latach 90. Był, jak jeszcze byłem młodym buntującym się punkiem, to, to też właśnie miałem takie przeświadczenie, że wszystko co odniesie sukces, to się sprzedało korporacji i w ogóle i nie może być autentyczne. No? A jeżeli chcemy promować ten komiks, to trzeba niestety zaczynać od dołu i od gówna, i od, od, od ludzi, którzy nie rozumieją, od ludzi, którzy czytają samą popelinę itd. i tak dalej. I, i od, tego, od tego są rankingi, od tego są Gwiezdne wojny. Kto, kto w Polsce w ogóle zna się na komisowych Gwiezdnych wojnach, a tego się sprzedaje gigantycznej ilości? Ba, w, w, w, większość, większość środowiska ignoruje nawet takie w ogóle komiksy jak Asterix i Torgal, bo to też przecież to, to, to, zbyt duże nakłady to ma i tak ta, ta, ta, ja to widzę trochę, trochę mnie to irytuje dziękuję bardzo jest ze mną Jacek Kuziemski człowiek, który był m.in. autorem wydanego przez dolną półkę komiksu "Och, przygody dżentelmańskiego Warbarzyńcy Teraz y, tworzy y, trzon y, grupy drużyny niesamowitych Cweli, która wystartowała ze swoim nowym periodykiem, przynajmniej na periodyk się zapowiada keft. Co powiedz y, powiedz mi, Jacku, jak to jest? Bo do tej pory robiłeś shorty, jakieś takie rzeczy, a to troszkę kolektyw, y, trochę w bicepsie. Nagle z ekipą wystartowaliście ze własną produkcją. Jak to jest przesiąść się z bycia po prostu autorem na no, w zasadzie na wydawcę? E, tak naprawdę wią część całej, całej, e, całej roboty tak naprawdę odwalił skarża, on znalazł drukarnię i tak dalej e, ale e, chcieliśmy już dawno temu, chcieliśmy zacząć jakąś współpracę i odezwałem się jednego dnia do niego i Ej, słuchaj, łatwo wydawać ziny, więc wydamy własnego zina, ale to się przerodziło troszeczkę w coś więcej, znaczy się to nadal jest zin, bo, bo to nie, nie ma własnego ISBN-u i tak dalej, ale e, jest to ładnie wydrukowane na offsecie w, z dwoma kolorami, czerń i magenta, więc, więc warto kupić, 6 zł na razie, póki co. W dodatku hałaba drugi, tak, teraz, ale to pewnie będzie odsłuchiwane potem, więc to nie będzie miało żadnego sensu, tak? To pójdzie w najbliższy piątek, dokładnie za tydzień od momentu, kiedy gramy. No, i to jest bardzo fajny komiks o drużynie niesam, niesamowitych cweli, którzy są różową zgrają y, pseudosuperbohaterów, bo nie wiem, czy można ich dobrze nawet nazwać antysuperbohaterami, anty antybohaterami. Y, I mianowicie y, używamy w tym... Używamy, o, pojawił się, pojawił się drugi, drugi tak naprawdę autor. Jan Skarżyński, również członek drużyny. Witam. Tak. Używamy już starych schematów, czyli naszymi wrogami są nasi znajomi. Czyli schemat znany z tak zwanych bitew komiksowych, tak, tym, gdzie, gdzie rysownicy i autorzy w ogóle rzucali sobie wyzwania i potyczkowali się, że tak powiem, radośnie w odmętach internetu, serwis, który zaliczył małe zniknięcie, jakiś czas temu teraz zdaje się znowu działa. Co było, Janku, do Ciebie pytanie, bo Ty jesteś inicjatorem Zina Haławała, Zin, który generalnie rzecz biorąc ma za zadanie być totalnym gównem i sięgać tego drugiego dna, nie wspinać się na wyżyny, nie udawać, że komiks jest sztuką, literaturą i całą resztą, tylko oszurać troszkę po mule. Skąd pomysł na to, żeby wychodzić z taką produkcją, jaki jest odbiór? Y, to znaczy tak. Chodziło głównie o to, żeby wydać komiks jak najtaniej y, w specyficznym stylu. Y, zamiast taniego komiksu wyszedł komiks darmowy. A skąd pomysł? No nie wiem. Stwierdziłem, że fajnie jest y, coś takiego zrobić. Dobrać jaką ekipę osób, które mają taki, a nie inny styl rysowania i stworzyć z tego jednak jakąś spójną całość. Dziękuję Wam bardzo. Jest ze mną ojciec René, postać na polskiej scenie komiksowej bardzo taka barwna, w pewnym sensie być może troszkę unikatowa i dosyć kontrowersyjna. Bo jest to człowiek, który uważa, że kutasa w dupie nigdy za mało i na te modłe według sobie tylko znanego wzoru próbuje siać zamęt w społeczeństwie. Ostatnio na przykład widziałem planszę z nieopublikowanej jeszcze produkcji, w której pewien były prezydent również występuje w stylu bardzo właściwym dla ojca Renę. Ojciec powiedz, jak to jest, skąd to wszystko Ci się bierze i czy jest w tym jakiś zamysł artystyczny? E, pff, zamysł artystyczny? Ciężko opowiedzieć. W zasadzie e, idę na żywioł. Nie ma jakiegoś specjalnego zamysłu. Życie jest, jakie jest, analne. Jaki jest odbiór Twoich produkcji? Bo zaczynałeś tak bardzo nieśmiało, Lewy z Newy, jakiś Rogal Gason, a teraz już widziałem na stoisku Twoich produkcji cała masa z wykorzystaniem również znanych postaci i to wszystko takie ładne, kolorowe, czyli interes chyba jednak musi cieszyć się jakimś popytem. No wiadomo, świrów nie brakuje. <laughs> Dla każdego coś miłego tam się znajdzie w mojej twórczości. No i powoli, powoli, coraz więcej osób kupuje i interesuje się tym. No, w zasadzie więcej, więcej w internecie. Większym powodzeniem to się cieszy. I jakieś takie ulubione motywy? Każdy ma jakiś inny ulubione. Jedni lubią się brechtać z polityki, inni właśnie e, z ruchania helboja ręką. Tudzież nadziewania lobo na Helboja, na tę wielką rękę zniszczenia, skwałcenia, czyli jak tam inaczej. Dziękuję bardzo. Piotrek Nowacki, redaktor naczelny periodyku Karton, który wystartował dwa lata temu z szczytnym pomysłem, żeby przybliżać Polakom stylistykę kartunową i przez dłuższy czas udawało się to naprawdę świetnie. Wyszło do tej pory pięć numerów, szósty jest właśnie w drodze, z tego co usłyszałem dzisiaj właśnie suszy się w drukarni, więc być może nawet załapie się na festiwal, natomiast wraz z tym numerem pojawiła się początkowo taka nieśmiała, a potem już niestety potwierdzona oficjalnie informacja o zamknięciu periodyku. Przybliżyłbyś trochę kulisy tego dosyć smutnego zdarzenia? To sprostuję na początku, że ukazało się 6 numerów, a ten jest siódmy. Który... Przepraszam. A jeśli chodzi o zakończenie, no to oczywiście nie jest to tylko jeden powód, bo jak się dzieje coś tak strasznego i mocnego jak właśnie zamknięcie magazynu komiksowego to jest kilka przyczyn, które się na to składają jedną taką dość znaczącą jest taka, że Tomek Pastuszka znany szerzej jako asu zaczął jakiś czas temu pracować na pełen etat, a nawet wygląda to tak że pracuje chyba na dwa etaty Yy, i nie znajduje już tyle czasu, ile wcześniej go mógł poświęcać na, yy, na zajmowanie się kartonem, a on był tam jakby głównym motorem, bo robił bardzo dużo. Poza tym, że robił dwie serie, które były w środku, to składał, to załatwiał w drukarni, sprzedawał i tak dalej. Ja i Bartek Sztyborg byliśmy tylko takimi... Yy, jeśli chodzi o te wszystkie techniczne rzeczy, to byliśmy pomocnikami i dobrymi duszkami całej inicjatywy, natomiast Asu robił naprawdę lwią część roboty i odkąd stracił na to czas, no to zauważyliśmy, że po prostu nie jesteśmy w stanie utrzymać tej cykliczności, a ten magazyn, jako że, że w środku znajdowały się odcinkowe serie, no bez cykliczności i tego ukazywania się, co przy, przynajmniej co te trzy miesiące, to, to nie, miało, nie miało dalej sensu po prostu tego prowadzić. Czyli to nie jest kwestia tego, że wypaliła się formuła powiedzmy tak jak bywało to w przypadku niektórych Zinów, tylko raczej no, stricte problem personalny polskiego środowiska. Komiksiarz, żeby żyć, musi jednak coś robić i niekoniecznie robić komiksy. Dokładnie tak, dokładnie tak. Ale nie, formuła się nie wypaliła, ja myślę, że, że ona jest świetna, bo to moim zdaniem jest to, jest to klasyczny magazyn komiksowy, czyli tak jak był relaks czy, yy, czy produkt, no to, to były magazyny, które stały seriami, tak? I ja miałem taki pomysł i we trzech jakby to wszystkiemu temu nadaliśmy taki kształt, żeby to był taki, taki właśnie magazyn. I moim zdaniem cały czas jest miejsce dla takiego magazynu, tylko po prostu muszą to robić ludzie, którzy mogą się temu naprawdę mocno, mocno poświęcić. I właśnie y taki magazyn z seriami no, musi się ukazywać trochę częściej niż dwa razy do roku. Bo tak, ja przynajmniej tak uważam, jeśli te serie mają na końcu każdego odcinka ciąg dalszy nastąpi, tak? No i, no, i bez, bez, no bez Tomka no nie miało to szansy powodzenia dalszego, dlatego taką podjęliśmy decyzję wspólnie. Zgodziliśmy się, że jest to dobry pomysł. A żeby to ładnie zakończyć, to właśnie jeszcze ten jeden numer zrobiliśmy tak, żeby serie, które się zaczęły, miały jakiś koniec. No, może jest on trochę na, nagły, więc może to nie będą jakieś super zakończenia, bo te komiksy od początku były przewidziane na, na, na tą ilość właśnie stron, tylko czasem musieliśmy tam się nagiąć i zrobić to zakończenie nagle, no ale mam nadzieję, że jakoś to będzie wszystko miało ręce i nogi. Jedna, mogę teraz powiedzieć, że jedna seria nie znajdzie swojego finału w tym ostatnim numerze i to jest seria 168, bo po prostu Marcin Surma mają zaplanowaną na dużo więcej i nie chciał jej tak właśnie urywać, no, y, znaczy kończyć nagle i stąd ona będzie, właśnie będzie urwana, ale Marcin obiecuje, że, że skończy ten i będzie album. Więc jeżeli słuchają nas redaktorzy, może jakiś inny periodyk miałby ochotę przejąć serię Marcina. My na, oczywiście nie mamy nic przeciwko temu, a wręcz ja za siebie mogę na pewno powiedzieć, że kibicuję takiej, e, takiej sytuacji, bo, bo ja bardzo lubię tą serię oczywiście, gdybym jej nie robił, to nie byłoby jej w kartonie i jestem ciekaw jak się skończy i chciałbym ją dalej czytać, więc jeśli. E, w innych magazynach znajdziecie miejsce dla 168, to zachęcam redaktorów magazynów, żeby się kontaktowali z Marcinem i go namówili na to. Dziękuję bardzo. Do środka, nie będę go. Dobra, Paweł Płóciennik, artysta komiksowy i nie tylko komiksowy, bo również muzyk związany bardzo mocno z Warszawą. Autor wydanego w zeszłym roku albumu Sprane Jeansy i Sztama dobrze przyjęty przez krytykę i przez publiczność. Jakie dalsze plany? Dalsze plany? Obecnie w kontynuacja wątku lat 80. to znaczy zacząłem współpracę ze Sławomirem Gołaszewskim, muzykiem zespołu Izrael i filozofem, człowiekiem po prostu renesansu. Sławek pisze mi scenariusz do komiksu o tematyce Szpitala psychiatrycznego To znaczy są to jego wspomnienia Z działalności Terapeutycznej to znaczy Był terapeutą muzycznym w latach 80 W szpitalu psychiatrycznym Leczył ludzi muzyką dabową, Regową I ma dużo ciekawych wspomnień z tego okresu I próbujemy to jakoś ugryźć Pisze scenariusz obecnie Sławek Ja już jakieś tam pierwsze szkice robię Więc mam nadzieję, że kolejny cios Że tak powiem Albumowy to będzie, to będzie coś takiego. Nie, nie wiem, kiedy to się ukaże. Zobaczymy. Na razie pracę wrą. Oprócz tego Audiomara, czyli też projekt ze Sławkiem, to już takie krótkie historiki. E, interpretacja jego filozofii, jego wierszy. E, Audiomara ukazała się w Bicepsie. Można sprawdzić temat. Oprócz tego, pakiernia, kserówka, produkcja, również do dostania na MFK. Mam nadzieję, no właśnie, to... bo małe produkcje mówisz, takie bardziej zinowe, a co się dzieje z hardkorporacją, której wyszły cztery numery i potem ona tak jakby zamarła, to był taki zin z shortami bardziej. Chociaż też jechał głównie na twojej produkcji. Tak, wiesz co, jakby w zaangażowanie cały czas mam w tą stronę, tylko yy, trochę przerosły mnie realia rynku. Yy, rynku? Tak, po prostu nie jestem w stanie już dokładać do tego interesu. Jako jednostka nie miałem nigdy żadnych sponsorów, więc z, głównie z przyczyn finansowych projekt upadł. Mam nadzieję, że może jeszcze kiedyś się odrodzi. Ale ty próbowałeś zrobić ciekawą rzecz. Próbowałeś wyjść z tym magazynem poza środowisko komiksowe do środowisk, powiedzmy, skaterskich, gdzieś raperskich, te klimaty. Tym bardziej, że e, grając w Żelaznej Bramie też nie stronisz, powiedzmy, od tekstów o komiksach. Jaki jest odbiór poza środowiskiem tej tematyki? Tak, właśnie założenie było takie, żeby wyjść do ludzi trochę spoza środowiska komiksowego i odbiór był naprawdę pozytywny. Ludzie nie związani zupełnie z komiksem, a jakoś związani z kulturą uliczną, z hip-hopem. Ja no, jarali się, pamiętam, tą publikacją i do tej pory mam również dużo pozytywnych reakcji. Więc myślę, że jakby ta idea się sprawdziła. Dziękuję. Sylwia Kazmierczak, była redaktorka serwisu Comics Girls. Obecnie trafiłem ją tutaj, na stoisku z komiksem, kobiecym, trudno byłoby się spodziewać czegoś innego. Jaki jest odbiór tego segmentu? No, całkiem spory. Na początku, przyznam szczerze, miałam trochę mniej na stoisku, także ruch był też mniejszy, potem pojawiły się też dziewczyny z Nansze, Beata Sosnowska ze swoją twórczością. Także ruch się zrobił, sprzedają się. Jest zainteresowanie? Jest, całkiem spore. Ale to tak trochę na zasadzie ciekawostki, czy jest po prostu stała grupa odbiorców na tego typu produkt? Bo jednak różni się on troszkę od głównego nurtu polskiej produkcji. Jesteśmy na giełdzie, także przede wszystkim są to osoby, które po prostu kupują w charakterze ciekawostki. Natomiast widziałam po paru klientach, że to jednak osoby, które interesuje to zagadnienie. Przyszły tutaj po to, żeby o, fajnie jest komis kobiecy, kupuje. Dziękuję. Radek Wolałek, wydawnictwo Hanami. Wydawałoby się, taka gra słów, że manga w Polsce, przynajmniej w pewnej grupie wiekowej, cieszy się dużym uznaniem. Wy nie do końca dopasowujecie się do akurat tej najmłodszej grupy odbiorców do nastolatków, bo startujecie raczej z wiekigą, czyli z rzeczami bardziej poważnymi. Natomiast powiedz, jak to wygląda z punktu widzenia wydawcy? Czy jest rynek na tego typu komiks? W Polsce, czy to się wszystko jakoś kręci, czy warto się tym zajmować? Wiesz, jakbyś mnie się zapytał o to dwa lata temu, to bym zdecydowanie odpowiedział, że tak. Bardzo fajnie się kręci, coraz lepiej, coraz więcej osób zainteresowanych tym tematem. Po pierwsze, są osoby, które się interesują ogólnie komiksem i one skłaniają się w kierunku komiksów japońskich. Po drugie, są osoby, yy, które kiedyś się interesowały szeroko pojętą mangą i one też zaczynają kupować, ale to było dwa lata temu. Niestety rok temu przyszło załamanie ogólnie na rynku, które trwa do dziś, które się wręcz pogłębia. I, i to jest problem, że starzy odchodzą, a nowi nie dopływają. Mówisz o oczywiście odbiorcach. Tak. A ten tłum, bo na tej MFC jest wyjątkowo dużo młodych ludzi, powiedziałbym z mojego punktu widzenia wręcz dzieciaków. Oni nie przekładają się na potencjalnego odbiorcy, w końcu no, większość przyszła tutaj po mangi, po przebierani, po cosplayowani, jakieś cuda. To jest ten target, czy nie? Nie, znaczy wiesz, to jest głównie pokolenie gadżetów. Oni postrzegają mangę jako fenomen jakiś popkulturowy, kupią sobie jakiś gadżecik, ale niekoniecznie muszą czytać nawet. Trochę smutne, dziękuję. Jacek Jastrzemski, jeden z redaktorów magazynu Biceps. Dzisiaj kilku moich rozmówców twierdziło, że jest słabo, że kontynuujące załamanie rynku, że ogólnie zapaść, a tymczasem jesteśmy świadkami prawdziwego wysypu wydawnic zinowych. I co Ty byś mógł powiedzieć na ten temat, jako no, było-nie było wydawca magazynu, stanowiącego już troszkę z silniejszej pozycji, ale jednak cały czas w takim duchu zinowym. Nie no, kurczę, faktycznie tak jak powiedziałeś, że Kryzys jest zauważalny, no ale kryzys powoduje faktycznie wyszedz i Mi się jako kolekcjonerowi i fanowi polskiego komiksu strasznie to podoba. No jakoś tak, my też tak naprawdę jesteśmy z winem, bo z naszym nakładem to pewnie równamy się z nakładami tych winów, które powstają. No, ale mówię, fajnie, fajnie, Zin jest zajebiście, jak dla mnie. Dziękuję. Maciej Pietrasik, wydawca komiksów i właściciel Centrum Komiksu Sklepu Komiksowego. Anegdotka komiksowa. Przychodzi do sklepu Centrum Komiksu klientka i mówi, ja się na komiksie nie znam, ale chciałbym komiks, żeby był czarno-biały, jeden kadr na jednej stronie, zadrukowany tylko z jednej strony, polski horror. Oczywiście no, takich komiksów u nas się nie wydaje, w związku z tym szukamy, szukamy różnych rzeczy. W końcu pytam się Pani, a właściwie po co Pani ten komiks jest właśnie przy takich wymaganiach wysokich. A by ja się wpadła na pomysł, że wytapetuje tym kibel. Dziękuję bardzo. I tym, chciałoby się powiedzieć optymistycznym, aczkolwiek niezupełnie akcentem, zakończymy ten odcinek z dyktafonem wśród zwierząt, który Mieliście okazję wysłuchać prosto z serca największego festiwalu komiksu w Europie Środkowo-Wschodniej. Dziękuję i do Dzień, zobaczenia za tydzień!